Kontynuując moją opowieść powstańczą, opowiem Państwu jeszcze co nieco z mojego dzieciństwa. Po powrocie śmielowa do Łęk pelin nad Wisłą koło Konstancina zrozumiałem, że znalazłem się w zupełnie odmiennych okolicznościach. Siostra Barbara wytłumaczyła mi, że mieszkamy na obszarze, skąd rzeka Wisła odpłynęła w kierunku wschodnim, a raczej przesunęła się na wschód, pozostawiając swoje niezatarte ślady. Przypatrz się strukturze gruntu, mówiła siostra. Mieszkamy w otoczeniu dołków, wodnych, rowów i sadzawek. Ziemia jest błotnista i gliniasta, a my chodzimy po niej, zapadając się niejednokrotnie pokolana w gęstą maś. Kiedyś mama przywiozła nam z Warszawy piękne gumowce z cholewkami, abyśmy mogli biegać po podmokłym gruncie, gdzie zawsze otaczały nas roje komarów. Pierwsze pytanie, które zadałem siostrze brzmiało. Basiu, po co my sprowadziliśmy się do takiego bagniska? Co my tu robimy? No właśnie co? Odpowiedziała siostra i rozpoczęła wyjaśnienia. Przecież wiesz, że nasza kula ziemska jest okrągła i się obraca. Sam powtarzałeś mi wykład stryja Witalisa o sile odśrodkowej w ruchu obrotowym. To właśnie ta siła powoduje, że Wisła, która nas otacza półkręgiem, przesuwa się w kierunku wschodnim, podmywa brzegi od Otwocka i Karczewa, pozostawiając takie błotnisko, w którym mieszkamy. Ale posłuchaj, tłumaczyła dalej Barbara, to obrzydliwe błotnisko, w którym mieszkamy, nazywa się Lasem Nadwiślańskim. Gleba tutaj jest nadzwyczaj bogata i urodzajna. Na tej naszej glinie rośnie wszystko. W Ćmielowie miałeś pod nogami piasek, kamyki i odłamki skał. – Przypomnij sobie, jak sam się skarżyłeś, że nasze konie wpijają sobie w kopyta ostre kamienie – kontynuowała siostra. A poza tym tato stwierdził, że na tym gruncie będzie wspaniały urodzaj pszenno-buraczany, może nawet lepszy niż na gruntach czarnoziemnych w południowo-wschodniej Polsce. W tym momencie do pokoju, gdzie byliśmy z Barbarą, weszli tata ze stryjem Witalisem i zapewne słysząc część z wywodu Barbary, uśmiechnęli się do siebie szeroko. Stryj rozłożył blok papierowy na stole i zagaił. To jest mapa Setka, najbardziej dokładna wielka mapa. Jest ona darem od mojego syna Andrzeja, twojego imiennika, Andrzejku, z którym do Warszawy wracaliśmy śmielowa na koniach, mówił stryj, po czym odnalazł na wielkiej mapie nasz dom i wszystkie zabudowania. Była na niej zaznaczona stajnia, obora, stodoła ze spichlerzem, murowany czworak, a nawet piwnica, którą ojciec nazywał carską budowlą, gdyż była z kamienia i cegły, a strop miała z ziemi pokryty trawnikiem. Strej złożył mapę i polecił mi, bym strzegł jej jak oka w głowie, gdyż od dzisiaj jest moja. Byłem zaszczycony wyróżnieniem, ale zauważyłem, że siostra Barbara ma łzę w oku, gdyż nie jej przypadła opieka nad wojskową mapą. Ale wytrzymała, nie pisnęła słówka, że jej się bardziej należy mapa, ze względu na to, że jest starsza ode mnie i za rok będzie zdawała maturę. Stryj jednak zauważył jej smutek i natychmiast zareagował, wyciągając z kieszeni przepiękny wojskowy kompas i kładąc go na mapie, powiedział Pamiętajcie, że mapa bez kompasu, a kompas bez mapy nie ma racji bytu. Kompas i mapa są nierozłącznymi przyjaciółmi, bez nich na nieznanym terenie, szczególnie w lesie, ani róż. Mój syn, kapitan Andrzej, darowuje wam te akcesoria. Większego szczęścia niż mojej Barbary nie było w tej chwili nigdzie, szczególnie gdy stryj nie wiadomo skąd wyjął jeszcze lornetkę i położył ją na mapie obok kompasu. Basieńko, Andrzejku, rzekł, pamiętajcie, że te prezenty was zobowiązują, ponadto mogą was zbliżyć, a korzystając z nich wspólnie uczcie się określać położenia i odległości. Uczcie się rachować, uczcie się matematyki, fizyki i chemii, uczcie się historii polskiej i geografii całej kuli ziemskiej, mówił Stryj. Z pewną przykrością zrozumiałem, że w stosunku do siostry Barbary, o której postępach w liceum u siostrzyczek z martwych wstanek ciągle się mówiło, ja pozostaję małym pionkiem. Siostra w dyskusjach z naszym kuzynem Jackiem Marianem Masłowskim rozwiązywała i wyliczała pola powierzchni pod krzywymi, dziwnym dla mnie i nie do pojęcia rachunkiem całkowym. Mówiło się, że Barbara znakomicie różniczkuje i całkuje. W liceum otrzymywała same piątki, a ja tymczasem przybywając do Łęk-Pelin mam przerwaną edukację szkolną i nie wiadomo gdzie będę chodził do szkoły. Może do wsi łęka a może do pobliskiej Opaczy. Nie wiadomo też, kto mnie będzie uczył. Pocieszeniem jednak było dla mnie to, że rodzice załatwili mi edukację muzyczną w sąsiednim dworku nad samą Wisłą u państwa Banasikowskich, gdyż pani Banasikowska była znakomitą pianistką i pedagogiem. Ale wracając do opowiadania, Strej wyciągnął lornetkę, a Barbara bierze ją i podnosi do oczu mówiąc Wojskowa lornetka prazmatyczna, dziesięciokrotna. Ocenia. Posiada podziałkę tysięczną. Będziemy mogli precyzyjnie określać odległości. Z naszą domową lornetką teatralną nie można jej w ogóle porównać, powiedziała Barbara, a ja poczułem się zupełnie zdruzgotany. Prazmatyczna? Z podziałką tysięczną? Co to znaczy? Kto mnie tego wszystkiego nauczy? Barbara zaraz wyjedzie do Warszawy, tato ciągle coś kupuje do gospodarstwa i siedzi w Warszawie, mama przy zwierzętach. Poczułem, że za chwilę zostanę sam z gołębiami i czarnym kotem, który czyha na moje ptaki. Dystans wiedzy Barbary w stosunku do mojej jest duży i nieosiągalny dla mnie. Ona trzepała wiedzą fizykalną i chemiczną jak z rękawa, na cenzurkach same piątki, no prócz jednej trój z francuskiego. Tylko stryja Witalisa ten kryzys językowy Barbary bawił, podczas gdy mama była drażliwa, a siostra wściekła. Nie lubię tego języka i już, wołała Barbara podczas którejś dyskusji. Nie znoszę wielkiej rewolucji francuskiej, nie chcę słyszeć o płonącym ognisku pod Joanną Dark i wynalazku gilotyny. To jest jakieś nieporozumienie. To jest francuskie zdziczenie i zidiocenie. Koszmarem jest ścinanie ludziom głowy za ich poglądy. Według mnie to nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek postępem cywilizacyjnym, krzyczała Barbara, na co mama mówiła łagodnie. Basieńko, musisz się uczyć francuskiego. Wszystkie twoje koleżanki mają piątki. To niech sobie mają, warknęła Basia. Z matematyki, fizyki i chemii są głąby i już. Zaczęło się robić nieprzyjemnie, a nawet groźnie. Basieńko, tłumaczyła mama, języki są konieczne. Nie muszę rozmawiać z Francuzami, upierała się Barbara. Oni śpiewają językiem i jednocześnie się wyżynają na gilotynach. Stryj witali chichotał, odwracając się do tyłu. Mama wiedziała, że nauczyciele u wstanek od przedmiotów przyrodniczych o lat wywierają Presję na madame od francuskiego i w konsekwencji Barbara otrzymuje trójkę. Trudną dyskusję rozładował huk silnika samolotu PWS-26. Wybiegliśmy wszyscy do ogrodu. Popatrzmy, zawołała mama, to pan Edward Metler, małżonek mojej siostry Ireny. Będzie nam kręcił fikołki. Wczoraj obiecał mi, że sobie nad nami pofruwa, poinformowała mama. Pokaz lotniczy wuja Metlera trwał zaledwie kilkanaście minut. Były beczki, lupinki, korkociągi, najróżniejsze ewolucje. Domyślałem się, że będę miał wstęp na lotnisko oddalone od nas nie dalej niż jeden kilometr. Wuj metler był jednym z dowódców Szkoły Podchorążych Lotnictwa w oborach u Państwa Potulickich. Tak też się stało. Miałem wstęp na lotnisko. Wój Edward Metler, stary pilot wojskowy od chwili powstania niepodległej Polski, zginął bohatersko w wojnie o Wielką Brytanię w roku 1940. Artyleria niemiecka zapaliła jego samolot bombowy Lancaster. To tyle na dzisiaj. Andrzej Cielecki.